Mniejszy wykład jest pierwszym z serii dziesięciu wykładów. Tytuł całej serii widnieje tam nad rysunkiem na tablicy. Zakładanie fundamentu. To jest temat wszystkich dziesięciu wykładów tej serii. Z kolei każdy wykład posiada osobny tytuł. Poszczególne wykłady uzupełniać będziemy odpowiednim opisem na tablicy, a każdy taki opis będziemy numerować. Zatem ten wykład jest numer jeden, a jego tytuł brzmi Założony na skale. A więc wykład numer jeden Założony na skale. The Biblia porównuje życie chrześcijańskie z rozmaitymi zajęciami, z którymi stykamy się w świecie materialnym. Istota chrześcijańskiej prawdy jest natury duchowej, ale w celu wyjaśnienia jej nam Biblia używa porównań, obrazów przykładów wziętych z bliskiego nam świata materii. Jednym z popularniejszych, tak naprawdę chyba najpopularniejszym z obu przykładów ze świata materialnego jest czynność budowania. W całym Nowym Testamencie, poczynając od Ewangelii Mateusza, prowadzenie w pomyślnego życia chrześcijańskiego przyrównane jest do budowy. to Spójrzmy zatem dla komentowania tego faktu na kilka przykładów. Jeśli zajrzycie do listu Judy, to jest ostatnią księgą przed objawieniem. W wersecie 20 Juda pisze do 6 ale wy, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Mordycie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Zauważcie, że On mówi, budujcie siebie samych. To nakłada na każdego wierzącego obowiązek budowania samego siebie. Następnie, w drugim rozdziale listu do Efezjan, werset 22, Paweł, pisząc do tamtejszych chrześcijan, mówiąc o Panu, wyraża się. Na którym to znaczy na tam, i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Zatem zbiorowo, jako wierzący, budujemy się na mieszkanie, w którym może mieszkać, w a potem w pierwszym liście Piotra, rozdział drugi, w wersetach czwartym i piątym Piotr powiada. Przystąpcie do Niego, to jest do Jezusa, do kamienia żywego, przez ludzi lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. I znowu centralny obraz to ten, że budujemy się w domu Godziny. I jeszcze jeden przykład na to w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, werset 32. Paweł przemawia do starszych w Efezie, żegna się z nimi, wydaje im ostatnie polecenie. I jedno z najważniejszych rzeczy, które mówi, jest to, a teraz, bracia, poruczę was Panu i Słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. A więc jedną z ostatnich rzeczy, jakie Paweł wypowiada do ludzi, tak dla niego drogich, jedną z rzeczy, które chce im wpoić, jest to, że poruczę ich Bogu i Bożemu Słowu, które ma moc nas zbudować. Są zatem cztery fragmenty, a jest to zaledwie cząstka całości, których ciemność budowania jest ilustracją dla chrześcijańskiego życia. Pragnę, abyście w trakcie trwania tej serii myśleli w kategoriach budowania. Jest to motyw przewodni. Jak wszyscy wiemy, dla każdego budynku, który ma być stabilny, silny i trwały, potrzeba jednej zasadniczej podstawy, którą jest fundament. Fundament zaś z konieczności określa granice rozmiarów, ciężaru oraz masywności budynku, który stawiamy. Jest to równie prawdziwe w odniesieniu do chrześcijańskiego życia. Nie postawimy w naszym życiu większego gmachu chrześcijaństwa niż pozwalają na to fundamenty. Jeśli wykroczymy ponad to, co może udźwignąć fundament, to wiecie, co się stanie, prawda? Budynek się zawali. Widziałem, jak zawaliło się życie niejednego chrześcijanina. Widziałem, jak rozpada się życie wielu chrześcijan. Chrześcijan, którzy rozpoczynali z głębokim pragnieniem służenia Panu, a kończyli z frustrowaniem, przegrani. Pokonani. W każdym z tych przypadków powód był ten sam. Nie położyli trwałego fundamentu. Dlatego nie mogli budować. Jest to również przyczyna, dla której my rozpoczynamy, koncentrując się na fundamencie. Pismo w sposób oczywisty identyfikuje ten fundament. Odpuszczmy pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci, wersety od dziewiątego do 11. 1 Koryntian, rozdział 3, wersety od 9 do 11. Paweł mówi o sobie i o swoich towarzyszach. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Pracujemy razem z Bogiem. Potem mówi do ludzi, których posługuje: Wy jesteście rolą Bożą, budowną Bożą. Używa dwóch obrazów. Pierwszy jest rolniczy, drugi konstrukcyjny. On mówi, jesteście rolą, którą Bóg uprawia, gdyż pragnie, by wydała owoc. Potem zaś mówi, jesteście Bożą budowlą. Następnie, pozostając przy tym drugim obrazie, rozwija swoją myśl w kolejnym wersecie. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy. Ja myślę, że to znaczy apostoł, apostołowie są budowniczymi. Jako mądry budowniczy założyłem fundament, widzicie? Najważniejszym zadaniem jest założenie fundamentu. Niesie to ze sobą największą odpowiedzialność. Ja założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. I chciałbym to powiedzieć każdemu z Was. Każdy z Was musi uważać, jak buduje. Jest to zalecenie Słowa Bożego. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony. A którym jest Jezus Chrystus. Jest to tak jasne, jak tylko to możliwe. Istnieje tylko jeden fundament dla chrześcijańskiego życia. I jest nim Jezus Chrystus. Najpoważniejszym teraz pytaniem, jakie wyłania się z tej konkluzji jest, jak ja mam budować na tym momencie. Jest to pytanie o żywotnym, praktycznym znaczeniu. Chciałbym, abyście zrozumieli, że sprawy te nie są jedynie teologią. Nie są wyłącznie teorią. Wszystko to jest bardzo praktyczne. Wszystko dotyczy Ciebie i pomyślnego rozwoju Twojego chrześcijańskiego życia. Chciałbym przeczytać z Mateusza, rozdział 16, zamieszczony tam fragment, który, jak wierzę, zawiera odpowiedź na pytanie, jak budować na Mateusz 16, poczynając od wersetu 13 do wersetu 18.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 On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus. Jest to grecki odpowiednik słowa Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jonasza. Ponie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej okolicy zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Zwróćcie uwagę, że gdy Jezus powiada na tej skale zbuduję Kościół mój, to znaczy, że to jest fundament Kościoła. Istnieje niemałe zamieszanie w związku z interpretacją tych wierszy, więc muszę teren oczyścić. Poproszę zatem mego dobrego przyjaciela, Larego, żeby odwrócił ten arkusz, lecz żeby nie odkładał go, bo do niego wrócimy. Arkusz dzieli się na pół, dobrze? Nie wiem, kto z Was, o ile ktokolwiek wychodzi się z kościoła katolickiego, ale właśnie w kościele tym istnieje silna tradycja, która mówi, że Jezus uczynił Piotr skałą fundamentem. Miałem przyjaciela, który był wysoko kwalifikowanym teologiem katolickim. Powiedział, że nie jest to oficjalna doktryna katolicyzmu. Jest to tradycyjna interpretacja, którą przyjęło wielu katolików, lecz nie jest to oficjalna nauka kościoła katolickiego. Cieszyłbym się, gdyby tak było gdyż jest but ona Potrzeba mi teraz, bym wgłębił się nieco w ogieśnienie lingwistyczne, that, as co Wam pomoże. Z pewnością jesteście świadomi, że w Nowym Some Testamencie podany jest the nam i w języku tekst, Niektórzy twierdzą, że oryginał nie był pisany w tym języku. Są to spekulacje. Jedyne liczące są się teksty, jakie posiadamy, napisano w języku greckim. Osobiście studiowałem grekę, mając 10 lat i posiadam kwalifikacje do nauczania jej na poziomie uniwersyteckim. Nie oznacza to, że zawsze mam rację, ale uprawnia do wyrażania własnych opinii. Chciałbym wskazać na jeden bardzo prosty fakt językowy występujący tutaj. W języku greckim imię Piotr to Petros. Słowo, jakiego użył Jezus mówiąc skała, to Petros. Nie oznaczają one tego samego. I wszystkie uznane greckie słowniki i leksykony kategorycznie stwierdzają, że jest między nimi różnica. Wielki leksykon greki. Który używałem już jako dwunastolatek Księga Wielkości, tego oto bla, blatu, gruba jak trzy książki telefoniczne. Ile ważyła? Nie wiem. Napisali go Little Pisze w niej wyraźnie, że dobrze autorzy nigdy nie używali słowa Petros, chcąc go powiedzieć Petra. Petros znaczy kamień albo głaz. Petra znaczy skała, urwisko, coś, co wystaje z ziemi i jest osadzone na podłożu skalnym. Jezus wcale nie porównuje Piotra do skały. On go przeciwstawia skalę. To jest sedno. On powiedział, Ty jesteś Piotr, kamień, i na tej skale, którą ja jestem, zbuduję mój kościół. Można by powiedzieć, że Piotr był pierwszym kamieniem zbudowanym na skale spotkał go pewien zaszczyt, lecz on nie jest stałym. Chcę zasugerować Wam, że jeśli Kościół wznoszono na Piotra, byłaby to bardzo chwiejna konstrukcja. Albowiem mimo, że był on sympatycznym człowiekiem i wiernym naśladowcą Jezusa, popełnił mnóstwo błędów. Jeszcze przed końcem tego szesnastego rozdziału Mateusza Jezus zwrócił się do Piotra i mówił: Idź, ode mnie szatanie. Co za skała? Cieszę się, że On nie jest skałą. Jedyną skałą jest Jezus Chrystus. Widzieliśmy to. Czy możemy teraz powrócić? Zastanówmy się, jak osobiście możemy budować na skałę. Chcę Wam tutaj podsunąć myśl, że w dramatycznym raczej spotkaniu Jezusa z Piotrem wyróżnić można cztery kolejne fazy. Ustawiłem je następująco. Konfrontacja, objawienie, przyznanie i wyznanie. Wreszcie przyjrzymy się za chwilę. Oto wzorzec, w oparciu o który osoba może stać się kamieniem położonym na fundamencie, w skalę, którą jest Jezus. Po pierwsze, nastąpiła bezpośrednia, osobista konfrontacja pomiędzy Jezusem i Piotrem. Nikt między nimi nie stanął. Żaden kapłan, żaden pośrednik. Była to bezpośrednia konfrontacja, sam na sam. Po drugie, Piotr otrzymał bezpośrednie objawienie od Boga. Nie od człowieka, ale od Boga. Jezus mówi, mój ojciec ci to objawił. Po trzecie, Piotr uznał to objawienie, on je zaakceptował, nie odrzucił go. I po czwarte, wyznał publicznie objawienie, jakie otrzymał. Nastąpiło publiczne wyznanie. Chcę zasugerować wam, że są to cztery zasadnicze elementy kształtujące kamień, który osadza się na skalę musisz spotkać Jezusa nie ma środka zastępczego ani żadnej alternatywy w innym miejscu Jezus mówi ja jestem drzwiami jeśli kto przeze mnie wejdzie Zbawiony będzie. Możesz chodzić do zboru, podawać rękę pastorowi, możesz podpisać kartę z decyzją, możesz czynić mnóstwo rzeczy. Lecz jeśli nie spotkałeś Jezusa, nic trwałego się nie wydarzyło. Ludzie mogą wykonywać wszystkie te religijne rytuały, czynności i pozostać niezmienieni. A chcę wam powiedzieć na pewno, że jeśli spotkasz Jezusa, zmienisz się. Jest rzeczą niemożliwą, aby spotkać Jezusa i pozostać takim samym. Ja spotkałem Jezusa około 45 lat temu, w środku nocy, w baraku Armii Brytyjskiej. Nie posiadałem żadnej doktrynalnej wiedzy o zbawieniu. Nie mogłem powiedzieć, że narodziłem się na nowo, ale od tamtego dnia już nigdy nie byłem taki sam. Powinieneś się skontrolować, czy posiadasz tylko umysłową wiedzę o chrześcijańskiej doktrynie? Czy byłeś może członkiem jakiegoś dobrego zboru? Czy próbujesz przez przyzwoite życie? Czy też spotkałeś się z Jezusem? To jest konfrontacja. Dalej następuje objawienie. Nie można tego wypracować, nie można tego wykalkulować. Jedynie Ojciec może pokazać Ci, kim jest Syn, a czyni to przez Ducha Świętego. Po trzecie, musisz zaakceptować to objawienie. Musisz uznać, kim jest Jezus. I po czwarte, rezultatem tego musi być publiczne wyznanie Twojej wiary. To jest istota bycia zbudowanym na skalę. Chcę podkreślić, że w Bożych oczach wejście do Kościoła jest tak ważne, że zaangażowane w nie są wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej. Ojciec przez Ducha objawia Syna. To nie jest jakaś błaha sprawa. To nie jest kwestia przystąpienia do zwołu. To nie bycie religijnym. Jest to spotkanie z żywym Bogiem, które całkowicie zmienia życie. To jest fundament Kościoła. I każda osoba posiadająca takie właśnie doświadczenie jest skałą zbudowaną na fundamencie. Przewracamy teraz kartkę i najpierw wypowiem takie zdanie. Możesz powiedzieć, no wiesz, było to 19 wieków temu, rzeczy się miały wówczas inaczej. Czy ten rodzaj doświadczenia możliwy jest i dzisiaj? Moja odpowiedź brzmi tak. Z dwóch jasnych, logicznych powodów. Po pierwsze, Jezus nie został objawiony jako syn Ciesi, pochodzący z Nazaretu. Piotr znał go takim już od dłuższego czasu. Został on objawiony jako wieczny, niezmienny, boży syn. W Hebrajczyków 13:8 mówi: Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On się nigdy nie zmienia. Zatem w Jezusie nie zaszła żadna zmiana. Po drugie, objawienie nie przyszło drogą ludzkich zmysłów, ale poprzez Ducha Świętego, który nazwany jest wiecznym duchem. To jest więc wieczny Chrystus objawiony przez wiecznego ducha. Nie ma zmiany. Okres dwudziestu wieków nie czyni żadnej różnicy w doświadczeniu, jakie możemy mieć spotykając Jezusa. Postawmy sobie pytanie, kiedy już fundament osobistego spotkania z Jezusem, akceptacji i wyznania Go został założony w naszym życiu, jak możemy i mamy postępować, budując na Nim? Zamierzam otworzyć na siódmym rozdziale Mateusza wersety od 24 do 27. Jest to jedna z najbardziej znanych przypowieści Jezusa. I zwróćcie uwagę, czym są przypowieści. Są one dokładnie tym, co wam objaśniałem. Są to opisy dobrze znanych prostych czynności w świecie materialnym, lecz objawiają one duchową prawdę. Tutaj znajdujemy je znowu. Mówimy o życiu chrześcijańskim.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 gdyż był zbudowany na opocie. Nawiasem mówiąc, jest to to samo słowo, którego użyto w Mateuszu Wyszu, w 16. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie to męża który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i wiatry, i uderzyły na w dom, i runął, a wypadek jego był wielki. Zatem Jezus mówi bardzo wyraźnie, co to znaczy budować na skalę. Bardzo prosty zwrot. On mówi, każdy, kto słucha tych słów Moich i wykonuje je, jest jak mąż, który buduje na skalę, dom, który przetrzyma próby. Lecz mówi każdy, kto świadcza, że idzie za mną i jest moim uczniem, słucha słowa mego, lecz nie wykonuje go, ten również buduje dom, lecz jest to dom, który nie przetrwa. Nie przetrwa próby, która na niego przyjdzie. Chcę, abyście teraz zwrócili uwagę, że obydwa domy poddano tej samej próbie. I każde chrześcijańskie życie będzie wypróbowane. Nie ma nikogo, kogo próba ominie. Różnica nie polega na tym, czy będziemy wypróbowani. Różnica tkwi w tym, jak zareagujemy na próbę. Ten sam wiatr, ten sam deszcz, ta sama burza uderzyły w obydwa domy. Pierwszy wytrzymał, drugi runął. Dlaczego? Gdyż pierwszy został zbudowany według Bożego wzorca na skalę. Drugi nie był wzniesiony na skalę i nie był zbudowany według Bożego wzorca. Tak więc kluczem do prowadzenia udanego życia chrześcijańskiego jest po pierwsze założyć fundament Jezusa w Twoim życiu, osobistym doświadczeniu, a po drugie w następnej kolejności budować na tym fundamencie słuchając i stosując Słowo Boże. W szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus powtórnie używa tej samej przypowieści, ale ubiera ją w nieco inne słowa, które są bardzo znaczące. Łukasz, rozdział 6, wersety 47 i 48. Właściwie możemy rozpocząć pytaniem postawionym w wierszu 46. On pyta, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Szczególny nacisk położony jest na czynienie tego, co on mówi. Dalej powiada, pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skarę. A gdy przyszła po uderzyły wody w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Możemy spojrzeć również na obraz przeciwny. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły w wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. I we wszystkich tych ustępach Nacisk kładzie się przede wszystkim na założenie fundamentu, a potem na to, jak na nim budujesz. Ale Jezus dopowiada tu jedną rzecz, której nie ma w Mateuszu. Popatrzcie na wiersz 48. Pisze tak. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. Razem z Ruth wybudowaliśmy dom w Jerozolimie. Dość okazały według standardów amerykańskich. Wykupiliśmy prawo do budowania na połowie czy czyjegoś dachu. W Jerozolimie jest nader trudnym działkiem budowlanym, więc jest to praktykowane. Zatem wraz z żydowską rodziną postawiliśmy dwa piętra na szczycie jednopiętrowego domu. Zapytacie, jak to możliwe? Powiem Wam, dom pierwotnie budowali Arabowie i postawili go na skalnym podłożu. Arabowie są w ogóle bardzo zdolnymi budowniczymi. Kiedy kładą fundamenty, robią to wyłącznie na podłożu skalnym. Wówczas budowano ten dom z dużych kamieni. Ściany są grube na 35,5 cm. To też ów jednopiętrowy to mógł posłużyć jako fundament dla trzech kolejnych pięter. W czym tkwi sekret był zbudowany na skalę podróżowo? Widzicie? Jeśli jesteś leniwy, to kopiesz troszkę. Powstaje taka kwestia. Thank you all the same. Mimo to dziękuję. Nie chcę, żeby I mnie wywiało. Jest mi gorąco, to ale to gotowy to jestem to tak pozostać. Jest Poza tym jest to ze szkodą dla dźwięku. Mimo wszystko dziękuję. Co wchodzi w zakres głębokiego kopania? Chodzi oczywiście o to, że musisz dokopać się do skały. Przez co musisz się przekopać? Umieściłem parę z tych rzeczy tutaj na liście. Po pierwsze tradycje. Nie możesz budować na tradycji religijnej. Po drugie uprzedzenia. Większość z nas przychodzi do Boga, mając w sercu wiele uprzedzeń, Może być to uprzedzenie względem ludzi innej rasy, członków innej denominacji, bądź uprzedzenie względem pewnych społecznych, społecznych zwyczajów. Nie możemy na nich budować. Uprzedzenia wewnątrz Kościoła często kompromitowały Jego świadectwo, aż do punktu, w którym ludzie już Go nie przyjmowali. Musimy pozbyć się uprzedzeń rasowych, uprzedzeń społecznych. Następnie z góry wyrobione opinie. Wielu z nas zwraca się ku Biblii z gotowymi pomysłami na temat, co Bóg powinien był powiedzieć. Jeśli On tak nie mówi, zamykamy uszy. Słyszymy tylko to, co uważamy, że Bóg powinien był powiedzieć. Mówię ludziom, jeżeli nigdy nie byłeś zaskoczony Biblią, nigdy jej nie czytałeś. Jest to najbardziej zdumiewająca księga. Pamiętam, jak dawno temu byłem wówczas młodym chrześcijaninem, chorowałem w szpitalu wojskowym w Egipcie. Zdesperowany postanowiłem zwrócić się do Biblii, aby zobaczyć, co ona mówi o uzdrowieniu. Uczyniłem też coś bardzo naiwnego. Zaopatrzyłem się w ołówek kopiowy i, did something very naive. I, I czytając Biblią podkreślałem wszystko, co odnosiło się do uzdrowienia, blue, zdrowia, siły fizycznej i długiego życia. Zabrało mi to kilka miesięcy. Pod koniec miałem I niebieską Biblię. Now, Moglibyście powiedzieć, że to mnie przekonało, lecz widzicie, ja wywodziłem się z takiego kościoła, w którym jeszcze jako młody chłopak, nastolatek, wyrobiłem sobie zdanie, że chrześcijaństwo to takie żałosne przedsięwzięcie. I że jeśli chcesz być chrześcijaninem, musisz to be być chrześcijaninem, żałosny. You to be really Dlatego właśnie zdecydowałem, że chrześcijaninem nie będę. Później, owszem, Pan przyciągnął mnie i objawił mi siebie, ale we mnie wciąż było to stare myślenie. I zatem każdorazowo, gdy czytałem o uzdrowieniu, mówiłem, to niemożliwe, to zbyt dobre, by było prawdą. Bóg tak naprawdę taki nie jest. Chcę, żebym był zdrowy i żeby w życiu mi się wiodło, abym długo żył. Nie może być. A więc siedziałem tam na łóżku, oparty na poduszkach, czytałem Biblię, dyskutowałem z Bogiem i któregoś dnia Pan przemówił do mnie bardzo wyraźnie, bezgłośnie. Zapytał, powiedz mi, kto jest uczniem, a kto nauczycielem? Odpowiedziałem, Panie, Ty jesteś nauczycielem, ja jestem uczniem. Wtedy on zapytał, czy nie masz nic przeciw temu, abym Cię uczył? Zdałem sobie sprawę, że nie słucham tego, co Bóg mówi. Miałem swoje własne wyrobione opinie. Najlepiej przyjmują Biblię ludzie pozbawieni jakiejkolwiek religijnej tradycji. To sama radość docierać do nich. Nie musisz przekopywać przez te warstwy tradycji, ustalonych sądów. Możesz zmierzać prosto do skały lecz niewiele jest takich ludzi. Ponieważ nawet w pozostałych częściach świata ludzie mają swoje własne koncepcje Boga, religii i praktyk religijnych. Innym ogromnym obszarem prac wykopaliskowych jest niewiara. Biblia powiada o Izraelitach, kiedy pod przewodnictwem Mojżesza opuszczali Egipt. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Zatem, dopóki Słowo nie jest w nas powiązane z wiarą, nie przynosi nam korzyści. Często rozpoczynałem publiczne spotkania, skłaniając wszystkich zebranych do wyrzeczenia się niewiary. Rozpoczynałem zawsze od siebie, gdyż świadomy jestem tego, jakim wrogiem pracy Bożej, tak w naszych sercach, jak i w życiu, jest niewiara. Kolejnym obszarem jest bunt. W większości, kiedy już do tego dochodzi, Dochodzi i jesteśmy bardzo really things, Naprawdę chcemy robić to, co chcemy. Jak clearly, Bóg mówi bardzo wyraźnie. Wasze drogi, drogi nie są moimi drogami, drogami, a wasze myśli so nie są moimi myślami. Way, tak więc, God's jeśli robimy coś po swojemu, nie robimy tego po Bożemu. I... Zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak w, w drugim, drugim rozdziale Dziejów Apostolskich po wygłoszeniu przez Piotra Kazaniu w dniu pięćdziesiątnicy ludzie zapytali, co mamy robić. Bóg odpowiedział im tak w dwóch wersetach bez zwłoki. Nie w tym problem, co Bóg miał im do przekazania. Problem w tym, czy oni gotowi byli przyjąć to, co Bóg każe im robić. To jest kwestia. Pamiętajcie więc, w większości przypadków, rzekłbym, dla większości tutaj obecnych budowanie na skalę wymaga głębokiego kopania. Wymaga usunięcia z drogi tych rzeczy, które nie pozwalają nam na nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze skałą, którą jest Jezus. A teraz inny, niezwykle istotny fakt biblijny, czyli nazwy określające Biblię. Biblia określa się zazwyczaj dwojako. Słowo Boże i Pismo Święte. Popatrzmy na chwilę do 10 rozdziału Ewangelii Jan, werset 35. Jan 10, 35. Jest to rozmowa Jezusa z przywódcami religijnymi. Ja nie chcę teraz zagłębiać się w kontekst, gdyż jest on dosyć skomplikowany. Chcę po prostu wyłowić te słowa. Jezus cytuje z Księgi Psalmów. Mówi, że jest to Boże Słowo, jeśli nazwał Bogami tych, których to szło Boże, a Pismo nie może być naruszone. A więc w tym jednym wersecie Jezus, nawiązuje do tego, co my nazywamy Starym Testamentem, nadaje Mu dwie nazwy którymi od tamtego czasu posługuje się Boże ludzie. Słowo Boże i Pismo. Tytuł Pismo oznacza to, co jest napisane. Biblia nie zawiera wszystkiego, co Bóg w ogóle powiedział, lecz to, co powiedział i na co zezwolił, by było zapisane. To właśnie czyni ją Pismo. Boże Słowo zapisane to Pismo. Zatem tak księga jest Bożym Słowem. Lecz jest jeszcze coś, co nosi nazwę Słowa Bożego. Stanowi równocześnie temat Ewangelii Jana. Jeśli otworzycie na pierwszym rozdziale Jana, pierwszy werset. Dla wielu ludzi Słowa bardzo znane. Na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Do kogo odnosi się wyraz Słowo? Do Jezusa. Racja. To jest poprzedająca wcielenie osoba Pana Jezusa Chrystusa, która w ludzkiej historii objawiła się jako Jezus z Nazaretu. Jednak w wieczności był on Słowem Bożym, które było u Ojca. A potem w pierwszym rozdziale Jana, wiersz 14, Jan na nowo wspomina o wcieleniu Jezusa, a słowo ciałem się stało, to mamy na myśli mówiąc o wcieleniu, i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca. Zatem trzykrotnie w tym rozdziale ja nazywa Jezusa słowem. Jeśli natomiast przejdziecie do objawienia rozdział 19, werset 13, znajdziecie tam podobny tytuł. Jest to objawienie Jezusa, który przybywa jako zwycięzca, sędzia u końca tego wieku. Rozpoczynając od wiersza 11.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 tylko On sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną do krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Musimy więc zobaczyć, czy Słowo Boże ma dwojakie zastosowanie. Odnosi się do Słowa Pisanego, to jest Bożego Słowa na papierze. Lecz odnosi się również do Bożego Słowa jako osoby, czyli do Jezusa. To jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli chcesz wbudować Jezusa w swoje życie, musisz wbudowywać w nie Słowo Boże. W taki właśnie sposób Jezus wchodzi do naszego życia. Istnieje zupełna zgodność pomiędzy słowem pisanym i osobowym, widzicie? Jest niekonsekwencją z rzeczą niebiblijną mówić, Jezus, ale nie wierzę w Biblię. One są całkowicie ze sobą zgodne. Jest to jedna z najpoważniejszych kwestii, jaką kiedykolwiek napotkasz w swoim życiu chrześcijańskim. Na niczym diabłu tak nie zależy, jak na tym, by podkopać nasze zaufanie wpisane Słowo Boże. Jest dzisiaj tysiące ludzi, usługujących kaznodziei, różnych, którzy utrzymują, że wierzą w Jezusa, że głoszą Jezusa, ale nie akceptują wiarygodności Pisma. To jest zwiedzenie. Nie pozwólmy, by ktokolwiek z nas padł ofiarą tego diabelskiego podstępu. Jezus jest słowem w osobie. Biblia jest słowem i nie ma między nimi dysharmonii. Nieco dalej w tej serii, jeszcze dzisiejszego dnia, wyłożę krótko na temat stosunku do Biblii do samego Pana Jezusa. Trzeba nam zobaczyć, że On w zupełności ją aprobował. Całkowicie popierał. Wszystko w Jego życiu kierowało się na wypełnienie Słowa Bożego. Oszukujesz samego siebie, mówiąc, wierzę w Jezusa Chrystusa, ale nie wierzę w Biblii. To oszustwo przeniknęło do Kościoła chrześcijańskiego na tyle, że trudno jest teraz rozróżnić, kto naprawdę jest wierzący, a kto nim nie jest. Kiedy czytasz książki, albo słuchasz kazania, niech Twoje uszy i oczy będą otwarte, byś mógł ocenić, jaka jest postawa danej osoby wobec Pisma. Albo każdy jest na tyle wierny Jezusowi, na ile wierny jest Bibli. Chcę teraz cofnąć się do bardzo znaczącego ustępu z Ewangelii Jana, rozdział 19. In John's gospel, chapter 19. We'll go over... Proszę przywrócić Arkusz papieru. Przepraszam, rozdział czternasty Ewangelii Jana, czternasty rozdział. Będziemy musieli skorzystać z naszej zdolności rozumowania. Myślę, że to Was uszczęśliwi. Będziecie zmuszeni myśleć. Czytamy Ewangelię Jana 14, wiersze od 19 do 24. Potem wyszczególnimy pewne działy. Sądzę, że możecie słuchać mnie i notować jednocześnie. Jeśli nie, lepiej będzie, gdy najpierw posłuchacie mnie, gdyż rysunek pozostanie nawet po moim odejściu. Możecie to przepisać później, jeśli wasz umysł nie pracuje na dwóch ścieżkach jednocześnie, słuchajcie teraz mnie. Jezus żegna się ze swoimi uczniami i mówi, Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję wy żyć będziecie.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 Cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Ponieważ Jezus powiedział wcześniej, Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie. Judasz nie mógł tego zrozumieć, więc zapytał, Cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Musimy śledzić odpowiedź Jezusa z wielką dokładnością. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, to jest wiersz dwudziesty Jeśli kto mnie miłuje, to moje przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Kto mnie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież Słowo, które słyszycie, nie jest moim Słowem, lecz Ojca, który mnie właściw. Powróćmy teraz do pierwotnego stwierdzenia w wierszu 19. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Judasz w wierze, w wierze 22 łapie go na tym stwierdzeniu i pyta. Co się stało, Panie, że masz się nam objawić, a nie świat? Zauważcie, że werset następny jest odpowiedzią na te pytania. That, I jeśli dostrzeżecie to, contain, contain a zawiera ważną sumę ważnych informacji. Odpowiedział mu Jezus to him, i rzekł mu, jeśli ktoś nie słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go, him, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Uważam, że w wierszu 23 znajdujemy kilka najważniejszych wypowiedzi o życiu chrześcijańskim, których nie znajdziemy w całym Nowym Testamencie. Przez maleńką chwilę chciałbym je z wami przeanalizować. Chcę poprowadzić was w tym procesie analizy, byście mogli ujrzeć te prawdy naocznie i byście od tego momentu mieli jasne spojrzenie na to, co Jezus mówi oraz co z tego wynika. Po pierwsze, Jezus mówi, wyjawiam się wam nie światu. Judasz tego nie rozumiał. Jezus zaś dodał, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. O czym on mówi? Mówi nam to, że różnica pomiędzy światem i prawdziwym uczniem, polega na zachowywaniu Bożego Słowa. To jest linia graniczna. Nie u nazwa naszej denominacji, lecz nasza postawa wobec Bożego Słowa. Świat, chociaż chociaż może być religijny i posiadać denominacyjne plakietki, nie przestrzega słowa. Prawdziwego ucznia wyróżnia z tego świata nie religijna plakietka, ale fakt, że przestrzega on Bożego Słowa. Wtedy przebiega linia oddzielająca prawdziwych uczniów świata. Obecnie w większości przypadków przebiega ona przez sam większości kościołów. W kościele znajdują się ludzie, którzy są w świecie oraz ci, którzy są Nie możesz sugerować się nazwą. Musisz przekonać się, jak odnoszą się do Bożego Słowa. Jest to więc pierwszy istotny fakt że przestrzeganie Słowa Bożego odróżnia prawdziwych uczniów od świata. I kiedy skonfrontowani jesteśmy z, tym z tym faktem, ty i ja musimy postawić sobie pytanie, czy jestem prawdziwym uczniem, czy jestem po prostu religijny, czy mam jedynie religijną plakietkę, czy też jestem uczniem? Jaki jest mój stosunek do Bożego Słowa? Wtedy Jezus powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Co jest zatem prawdziwym sprawdzianem tego, czy kochamy Jezusa? To nie to, co mówimy. Nie musi być to nawet to, jak się modlimy. Łatwo jest przynajmniej niektórym modlić się efektownie. Jednak to, pozostaje to, czy przestrzegamy jego słów. To jest dowód naszej miłości. Ponadto miłość jest prawdziwą motywacją dla posłuszeństwa. Bóg nie macha nad nami wielkim kijem i nie straszy nas. On mówi, jeśli mnie kochasz, będziesz czynić, co powiem. Myślę, że rodzice, którzy mieli do czynienia z dziećmi, mogą to potwierdzić. Którym dzieckiem będziesz się chętniej zajmować? Tym, któremu musisz grozić, mówiąc, again, jeśli uczynisz to ponownie, ukażę Cię. Czy tym, który mówi, says, no, musiu, kocham I'll Cię, chcę wykonać to, co mi I każesz. Co jest lepszym motywem? Co jest sprawdzającym się motywem? Myślę, że wszyscy wiemy. Groźba działa tylko do tego momentu, a kiedy znikasz z pola widzenia, już jest nieważne. Ale miłość jest prawdziwą motywacją dla chrześcijańskiego posłuszeństwa. Jeśli go kochamy, będziemy posłuszni. Musimy zatem zapytać siebie samych. Na ile tak naprawdę komu mojego Pana? Szukając odpowiedzi, nie polegaj na uczuciach. To nie jest to. Prawdziwym testem jest, na ile jesteś Mu posłuszny, na tyle będziesz Go miłował. Dalej inny test. Jeśli kto mnie miłuje, miłuje to mój ojciec. Bóg przecież kocha cały świat. On dał Syna, aby umarł za cały świat. Lecz Bóg szczególną miłością darzy uczniów. Dlaczego Bóg kocha uczniów? Co pobudza Boga do miłowania nas? Przestrzeganie Jego słów. Pragniesz żyć w łasce Boga? Zachowuj Jego słowo. Na takich spoczywa Boża łaskawość. Bóg będzie łaskawy i miłosierny dla ludzi wszelkiego rodzaju lecz swoją prawdziwą ojcowską miłość zachowuje on dla posłusznego dziecka. Ojciec mój umiłuje go. Jest to relacja ojca z dzieckiem. Zasadza się na posłuszeństwie. A potem znowu Jezus powiedział Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz Wy oglądać Mnie będziecie. To był rzeczywiście problem. W jaki sposób Cię zobaczymy? Jeśli świat Cię oglądać nie będzie, to jak my Cię zobaczymy? Odpowiedź brzmi, jeśli przestrzegać będziecie Mojego Słowa, zamanifestuję się Wam poprzez Moje słowa, objawię się Wam. Widzicie? Największym pojedynczym kanałem objawiania się Boga w naszym życiu jest Boże Złowo. Jest wiele innych sposobów, przez które Bóg może objawiać się nam, lecz żadną miarą nie przewyższają one Bożego Słowa. Istnieją dwa rodzaje tego, co można by nazwać prowadzeniem lub wizją. Ogólne i indywidualne prowadzenie. Ogólne jest tu indywidualne. To to, co Bóg przekazuje Ci jako jednostce. Chcę, żebyś no, pojechał do Indii. Biblia nie mówi, że my wszyscy mamy jechać do Indii, mi, ale Bóg mówi powie, to wiadomo, chcę, żebyś jechał do Indii. Wielu ludzi zainteresowanych jest prowadzeniem indywidualnym. Lecz nie masz prawa oczekiwać prowadzenia indywidualnego, jeśli ignorujesz the prowadzenie ogólne. Then, rozumiecie? Jeśli jest jesteś ogólnemu przez słowo, to gdy zachodzi do celu prowadzenia indywidualnego, otrzymujesz się, je. ale jednak nie żyjesz w zgodzie z prowadzeniem ogólnym przez Słowo Boże, nie kwalifikujesz się do indywidualnego prowadzenia. Posiadać wizję jest rzeczą ekscytującą. Bóg pokazał mi wizję. Indie. Ona mnie rozpała. Stałem wtedy na peronie. To co do Bogu. Ale nie otrzymasz takiej wizji, jeśli jest autentyczna, o ile nie staniesz się posłusznym studentem Słowa Bożego. Żadne też objawienie nie przewyższa, ani nie unieważnia Bożego Słowa. W rzeczywistości Biblia połącza, że powinniśmy sprawdzać każde inne objawienie, wedle jego tego jednego wzorca. czy jest ono biblijne, czy zgadza się ze Słowem Bożym. A teraz ostatnie już objawienie, koniec wersetu 23. Jezus mówi, po pierwsze, Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego. To przepiękny tego, Rzadko kiedy określa się Boga w liczbie mnogiej Jest zaledwie kilka takich miejsc w Biblii. Na samym początku uczyńmy człowieka na nasz obraz. Podoba mi się to. Przyjdziemy do Niego. Kto przyjdzie? Mój Ojciec i ja. Do kogo przyjdziemy? do Tego, który stworzy Słowa Mego. Zamieszkamy u Niego. Nie będziemy jedynie gośćmi. Nie będziemy jedynie odpowiadać na modlitwy, kiedy Ten znajdzie się w trudnej sytuacji. Lecz staniemy się stałymi mieszkańcami w życiu Tego, który zachowuje Moje Słowo. Jakaż szkaledna obietnica. Chcę Wam teraz przekazać kilka słów. Mam nadzieję, że je przyjmiecie. Po pierwsze, czy pragniesz wiedzieć, jak bardzo miłujesz Boga? Nie kombinuj, nie czyni z siebie duchowego, nie sieć i nie czekaj na poselstwo z nieba. Miłujesz Boga w tej samej mierze, w jakiej posłużny jesteś Jego Słowem. Nie kochasz Boga ani ojotem więcej aniżeli słuchasz Jego Słowa. Nie masz w swoim życiu odrobinę więcej miejsca dla Boga niż dla przestrzegania Jego Słowa. Miejsce, jakie Bóg zajmuje w Twoim życiu, jest miejscem, jakie zajmuje tam Jego Słowo. Chcę, żebyście coś powtórzyli. Jeśli jesteście przekonani, nie mów, jeśli w to nie wierzysz. Ja powiem pierwszy, Wy powtórzycie za mną. Nie love Boga. Nie kocham Boga bardziej niż kocham Jego Słowo. Dobrze? Nie kocham Boga bardziej niż kocham Jego Słowa. Powiedzcie to, to jeszcze raz. Nie kocham Boga bardziej niż kocham Jego Słowa. Nie jestem Bogu posłuszny więcej niż Jego Słowo. Nie jestem Bogu posłuszny więcej niż Jego Słowo. To, powtórzmy to jeszcze. Nie jestem Bogu posłuszny więcej niż Jego Słowo. A teraz, żeby uczynić to ciekawszym i mocniejszym, zamiast mówić powerful. sami do siebie, niech każdy odwróci się i powie swemu sąsiadowi: Ty nie kochasz Boga bardziej, niż kochasz Jego Słowo, tak? Nie jesteś posłuszny Bogu więcej niż Jego Słowo. Znajdźcie sobie kogoś. Powiem wam, że jest tu paru dobrze zapowiadających się kaznodziei. Świadczy o tym sposób, w jaki pokazujecie na siebie palcami. To jest to. Na tym zakończę dzisiejszy wykład. Może no, powinienem streścić to, co powiedziałem. Życie chrześcijańskie porównane jest do budynku. Podstawową cechą każdego budynku jest fundament. Fundamentem jest Jezus Chrystus. Założenie fundamentu Jezusa Chrystusa następuje drogą konfrontacji, objawienia, uznania i wyznania. Ten fundament jest założony, budujesz na nim słuchając i wykonując Boże Słowo. Jezus jest Słowem Bożym w osobie. Biblia jest pisanym słowem Bożym. Zgadzają się ze sobą, doskonale. pomiędzy nimi dwoma nigdy nie ma rozbieżności. Na koniec tych pięć naszych stwierdzeń. Pierwsze, zachowywanie Bożego Słowa odróżnia prawdziwych uczniów od świata. Drugie, najwyższym sprawdzianem miłości Uśnia do Boga jest zachowywanie Jego słowa. Trzecie, zachowywanie Bożego Słowa jest najwyższą motywacją miłości Boga względem Uśnia. Poprzez zachowywanie i przestrzeganie Bożego Słowa Chrystus objawia się nam i piąte, a przez to Ojciec wraz z Synem zamieszkuje w uczniu. Niech Pan Was błogosławi. Drugą część dzisiejszego wykładu kontynuować będę w sesji następnej.